Mullium. Myśli inspirowane literaturą Rozdział 56 Mówi Thomas Lee Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MULIUM audycji dedykowanej przede wszystkim czytelniczej pasji wykorzystującej ową pasję jako pretekst do rozmyślań, jako inspiracja. Mnóstwo inspiracji, mnóstwo wielogodzinnych przemyśliwań, pełnych spontanicznych dygresji. Hm. Tak wygląda taka standardowa, rzekłbym, formuła mulium. Natomiast dziś, ciąg dalszy, specjalnego, takiego pobocznego cyklu, dedykowanego moim ulubionym złotym myślom, Najbardziej wartościowym cytatom, na które napotkałem tak w przeróżnych książkach, jak i artykułach, gdzieś postach, na blogach, nawet w filmach, serialach, w bardzo różnych miejscach, opowiadam o tym, dlaczego dane cytaty zwróciły moją uwagę, dlaczego zależy mi, aby mieć je najczęściej przy sobie, aby jak najczęściej o nich pamiętać, w jaki sposób pomagają mi w życiu, gdzie dopatruję się ich wartości. Także przejdźmy do ciągu dalszego cytatów na dzisiejszy rozdział. Hmm. I tak sobie zerkam w notatki. Hmm. Przewijam, przewijam. O, już mam ten moment, na którym skończyliśmy poprzednio hmm cytat idzie tak pamiętaj płacicie za mój talent i doświadczenie tracicie pieniądze jeśli mnie nie słuchacie ten cytat i jeszcze do przodu również jakieś cytaty będą dotykały tematu zawodowego hmm był taki ciekawy film swego czasu pod tytułem Architekt. Bardzo, bardzo interesujący, taki na swój sposób potencjalnie intrygujący, nawet kontrowersyjny. Jedni uważają ów film za parodię, za karykaturę pewnego motywu występującego u części twórców, artystów zwłaszcza u osób kochających swoją pracę swoją twórczość inni natomiast dopatrują się w tym filmie jakichś ukrytych prawd może nawet z taką lekką nutą gryczy gdzieś tam po drodze tak czy owak film warto obejrzeć tak myślę natomiast cytatów dotyka hmm, takiej interesującej kwestii szerszego, szerszego tematu kompetencji zawodowych. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która tworzy, jest twórcą, może jednocześnie tak jak powiedziałem artystą, to możemy uznać tę osobę za kompetentną w jej własnym temacie. Jednakowoż, niezależnie od tego, co ciekawe, zdarzają się osoby, które gdy wchodzą we współpracę z tym twórcą, to hmm. zdarza im się jakby to ująć w słowa, również obierać pozycję twórcy, pozycję osoby kompetentnej. Czyli innymi słowy, zdarza im się wchodzić w kompetencje tegoż twórcy. Z jednej strony mamy klienta, który coś tam zleca, jakiemuś artyście powiedzmy. Z drugiej strony część klientów wykazuje osobliwy syndrom, Polegający na tym, że zaczyna wchodzić w kompetencje tegoż twórcy. Hmm. I okazuje się, że nie tyle chcą dawać pewne wytyczne, czego potrzebują i tak dalej, ale chcą iść dalej, owi klienci. I posuwają się do tego, żeby wręcz oczekiwać od artysty. Iż stworzę daną rzecz w dany konkretny sposób. Hmm. Zaczyna to przypominać sytuację, kiedy nie zlecamy tworzenia, lecz odtworzenie. Wiesz, jeżeli potrzebujesz coś odtworzyć, masz gotową koncepcję, w umyśle całkowicie i potrzebujesz tylko ją wprowadzić w życie, przekuć twój zamysł w rzeczywistość, to tak naprawdę nie potrzebujesz twórcy, lecz potrzebujesz osoby, która potrafi odzwierciedlić już daną istniejącą rzecz, rozrysowaną, mniej lub bardziej szczegółowo na jakimś planie. Hmm. To się bardziej kojarzy z rzemieślnictwem niż tworzeniem, niż artyzmem. Dlatego, że kiedy mówimy o tworzeniu i artyzmie, to kojarzy mi się to z czymś, co powstaje od podstaw, gdzieś tam z pewnego zaledwie punktu wyjścia, który możemy umownie określić mianem ogólnych wytycznych klienta. Klient definiuje, w jakiej jest potrzebie, ale oczekuje od twórcy, iż opracuje dla tegoż klienta jakąś wizję, jakąś autorską wizję, indywidualną koncepcję, indywidualną, bardzo subiektywną kreację. Istnieje taka opcja, w której klient postrzega twórcę jako osobę całkowicie kompetentną do tego, czym się w istocie zajmuje, do tworzenia, do wymyślania czegoś z niczego, na bazie tychże wspomnianych ogólnych wytycznych. To są owe kompetencje, czyli innymi słowy, kiedy tak zostawić obok siebie dwie możliwe postawy klientów, gdzie jedna postawa oczekuje od twórcy nie tyle tworzenia, co też realizacji. Albo realizacji wręcz nade wszystko. Realizacji czegoś, co już jest w umyśle klienta. Klient chce, żeby coś było zrobione tak, a nie inaczej. I potrzebuje tylko kogoś, kto przekuje to w rzeczywistość. Kto po prostu nada temu formy, a nie ją wymyśli. Natomiast druga koncepcja polega na tym... Że mamy klienta, druga postawa możliwa u klientów: że mamy klienta, który dopatruje się w twórcy osoby kompetentnej do dosłownego tworzenia czyli dopatruje się weń kompetencji, pozwalających owemu artyście powołać do życia coś z wysokim prawdopodobieństwem, nawet niepowtarzalnego. Na tym polega ta kompetencja, żeby użyć wytycznych czy potrzeby klienta, potrzeby, w której klient się znajduje, jako owego wspomnianego już punktu wyjścia, z którego artysta, twórca wyprowadzi całą, całą wizję, używając swojego talentu, swojej wyobraźni. Stworzy coś niepowtarzalnego, autorskiego, dedykowanego stricte temu konkretnemu klientowi, czy powiedzmy jego firmie, konkretnej, jego konkretnej marce. Uf, wspomniany film pod tytułem Architekt dotyka tego tematu, jako że tam się pojawia, tu i ówdzie, właśnie mieszanie tych dwóch postaw. Mamy widoczne postawę, tą jedną opisaną przeze mnie, i mamy widoczną tą drugą. Czyli tu i ówdzie możemy dostrzec, sytuacje, gdzie zleceniodawcy wykazują taką tendencję wchodzenia w kompetencje twórcy. Na co twórca reaguje właśnie na przykład w taki sposób, jak zacytowany. Pamiętaj, płacicie za mój talent i doświadczenie. Tracicie pieniądze, jeśli mnie nie słuchacie. Tutaj w domyśle moglibyśmy sobie dopisać, między wierszami, że tracicie pieniądze, jeśli mnie nie słuchacie, a zamiast tego próbujecie sami dyktować mi, co mam robić. Hmm. To jest w istocie strata. Gdyż jest to roz, rozminięcie się postrzegania kompetencji. Iż klient może... Czego tak naprawdę klient poszukuje? Dany. Twórcy? czy realizatora. Jeżeli czegokolwiek potrzebujesz, na przykład strony internetowej, czy opracowania wręcz całego kompleksowego wizerunku Twojej marki, to możesz sobie dla ciekawości zadać takie pytanie. Czego tak naprawdę potrzebujesz? Czego potrzebujesz twórcy, który opracuje dla Ciebie samą autorską koncepcję, na bazie swojego talentu i wyobraźni. Mając na uwadze charakter twojej marki, unikatowość i konkurencyjność i wszelkie walory twojej firmy, wykorzysta cały swój potencjał, żeby stworzyć coś nowego, powołać do życia coś nowego, czego najprawdopodobniej jeszcze nie było. I twoja firma dzięki temu zabłysnie, otrzymując indywidualny, niepowtarzalny, wizerunek, wybitnie wysoce dopasowany do jej charakteru. A może potrzebujesz czegoś innego. Może wolisz mieć pełną kontrolę nad tym, jak będzie wyglądała strona internetowa, czy cały wizerunek twojej marki, twojej firmy. Więc opracowujesz ile tylko możesz we własnym umyśle, nie zwracając tam uwagi na to, że prawdopodobnie są osoby, które się specjalizują w takich rzeczach. Co najwyżej rozejrzysz się wokół, co mają inni, pomyślisz, czego chcesz, spiszesz jak najwięcej szczegółów i, w i zlecisz to po prostu danemu twórcy, żeby zostało zrealizowane. W miarę, jak się ten projekt będzie posuwał do przodu, w miarę, jak coraz więcej będzie, coraz bardziej będzie nabierał kształtów, będzie można co najwyżej dopisywać następne szczegóły, których chcesz i będziesz w ten sposób prowadzić jak gdyby za rączkę osobę, która to realizuje. To są dwa zupełnie odmienne koncepty. Jeden jest bardziej charakterystyczny dla realizatorów, gdzie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z rzemieślnictwem bardziej. A drugi jest charakterystyczny dla artystów, dla twórców, Zwróć uwagę na tę różnicę w definicji, w podejściu do kompetencji. Nie uważam, że jedna postawa jest lepsza od drugiej. Uważam, że obie mają swoje mocne i słabe strony. Można by to tą dygresję pociągnąć do przodu oczywiście. Co ciekawe, ten film, Architekt, on dotyka takiego syndromu, że część twórców, artystów czuje czasem pewne rozgryczenie, kiedy ma do czynienia osobiście z takim rozminięciem się kompetencji z klientem, powiedzmy, który podchodzi do nich w taki sposób, jakby stanowili tylko narzędzie do zrealizowania czegoś, do odtworzenia istniejącej już w umyśle klienta koncepcji. Powodem, dla którego ci artyści źle się z tym czują, jest to, iż oni wiedzą, iż oni są powołani, ich jakby talent cały kwitnie, kiedy pozwoli im się myśleć, a nie tylko realizować. Kiedy pozwoli im się tworzyć. Czyli innymi słowy, taki artysta jest świadomy, że kiedy odtworzy coś, o czym klient już pomyślał, I chodzi tylko o umiejętności, żeby potrafił artysta posługiwać się funkcjami w photoshopie, czy w ilustratorze, czy w innych specjalistycznych narzędziach, w kodzie, w języku programowania, z którego tworzy się strony internetowe itd. itd. To ów artysta jest sobie sprawę z tego, iż wówczas, jak wiele wówczas się traci, jak wiele wówczas w ogóle nie ujrzy światła dziennego. Hmm. To są dwa zupełnie dalekie, odmienne od siebie obozy. Hmm. I ten cytat zwraca na to uwagę. Płacicie za mój talent i doświadczenie. Tracicie pieniądze, jeśli mnie nie słuchacie. Właśnie, jeżeli faktycznie tak jest pytanie, za co płacisz? Ważne, żeby obie strony były świadome, własnej hmm, roli i tego, czego chcą. Ale jeżeli wynajmujesz artystę, zlecasz coś artyście, twórcy, a nie osobie, która po prostu potrafi coś stworzyć, w sensie zrealizować w tym przypadku, ma umiejętności, zna funkcje programów, zna języki programowania i jest gotowa na to, żeby powiedzieć jej, co konkretnie ma być zrobione, jaka funkcja, jaka grafika, jaki wizerunek, jakie kolory. Wszystko, wiesz, jak najwięcej szczegółów i ona to zrobi, gdyż potrafi posługiwać się programami, narzędziami, językami programowania. Hmm. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z twórcą, z artystą, to takowy artysta... Może być świadomy tego, do czego on jest zdolny. Hm. Klient warto by był świadomy, czego potrzebuje. Tak jak powiedziałem wcześniej, czy tej realizacji prostej, czy, czy tych kompetencji artysty. Ale jeżeli zleca coś artyście, to, a jednocześnie podchodzi do niego, jakby, jakby potrzebował zaledwie realizacji już istniejącej koncepcji, to mamy do czynienia z tym rozminięciem się w ogóle interesów. I wówczas nawet jeżeli, nawet jeżeli taki twórca przyjmie to zlecenie, to będzie na swój sposób strata pieniędzy. Prawdopodobnie bowiem na przykład ów twórca będzie się odpowiednio cenić i nie wyceni się niżej tylko dlatego, że klient nie chce korzystać z jego potencjału. Więc mamy do czynienia faktycznie ze stratą wówczas pieniędzy. O wiele prościej pójść i znaleźć inną osobę, która wyceni się niżej, dlatego że nie będzie tam zaangażowany ów talent, ów artyzm. Talent tego pokroju mam na myśli. Też oczywiście w, w tej, po tej rzemieślniczej stronie również możemy mieć do czynienia z talentem. Ktoś może być biegłym programistą, biegle chwytać języki programowania, biegle chwytać Photoshopa itd. itd. Ale myślę, że wiesz co, na myśli rozróżniając te dwa modele. Tu mamy talent taki, tu mamy talent inny. Hm. Następne cytaty w temacie... Biznesowym, że tak powiem. Chociaż nie tylko w gruncie rzeczy. Hmm. To już są bardziej uniwersalne. Nigdy nie dokonałbym tego, czego dokonałem, bez nawyku determinowania się do koncentracji na jednej rzeczy naraz. To jest cytat z Karola Dickensa. I następny. Naukowcy nie mają już dziś wątpliwości że ludzki mózg nie jest w stanie w pełni koncentrować się na wykonywaniu dwóch rzeczy równocześnie. To, co wygląda na wielozadaniowość, jest w istocie szybkim przerzucaniem uwagi z jednego zadania na drugie i z powrotem, co w efekcie zmniejsza wydajność pracy i zwiększa liczbę popełnianych błędów. W obu wypadkach aż do 50%. Hmm. I co ciekawe, ten najnowszy cytat jest z dosyć takiej książki współczesnej autorki Susan Kane pod tytułem Ciszej proszę. Siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać. Swoją drogą, interesująca bardzo lektura. Bardzo, bardzo, bardzo interesująca. Ale nie będę tym razem wchodził w tę dygresję. Te dwa cytaty są dla mnie o tyle istotne, iż um, zetknąłem się i prawdopodobnie również i ty, z takim motywem uznawania wielozadaniowości za ambicję. Za, za umiejętność, którą można się cieszyć, którą można by co to cenić i tak dalej, umiejętność wręcz pożądaną, umiejętność może nawet oczekiwaną od nas, że będziemy potrafili ogarniać Wiele rzeczy naraz, a nie tylko jedną. Hmm. I mamy taki mit wielozadaniowości. Podczas kiedy, co bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, istnieją osoby, czy, czy pojawiają się wręcz poglądy, czy odkrycia nawet, już nie subiektywne poglądy, tylko obiektywne odkrycia wypływające gdzieś tam z jakichś badań naukowych, wskazujące na to, iż coś takiego jak obiektywna wielozadaniowość umysłu nie istnieje. A jeśli istnieje wymuszona w cudzysłowie, w nawiasie, to to nie jest wcale <grych> czymś, czego naprawdę chcielibyśmy pożądać. Innymi słowy, nie jest czymś, co by nam służyło. Wręcz przeciwnie, jako, że okazuje się natura owej wielozadaniowości nie polega wcale na dosłownym jej rozumieniu, na tym, że nas, nasz umysł w istocie ogarnia wiele wątków naraz, ale na tym, iż, tutaj jak Susan napisała, iż, iż tak naprawdę to owa wielozadaniowość stanowi szybkie przerzucanie uwagi z jednego zadania na drugie i z powrotem. Teraz prawdopodobnie, wiesz, i nie ma się co dziwić, że odkryto, że to zmniejsza wydajność pracy. Dzisiaj myślę, że łatwiej jest przyswoić to odkrycie, kiedy już od dłuższego czasu mówi się o tych obecnych rozpraszaczach. Smartfony, powiadomienia, sieci społecznościowe, apki, <śmiech> ludzie chodzący ze smartfonami, z nosami w smartfonach, na co dzień niewidoczni, na porządku dziennym. To już nie jest osobliwe zobaczyć taką osobę, która sobie idzie po prostu z ekranem pod nosem. Hmm. I bardzo dużo, mam wrażenie, pisze się o tej wydajności. Bardzo dużo pisze się o tym, jak się od tego odstawić, jak się od tego uniezależnić. No niekoniecznie trzeba to wiesz, demonizować technologię i tak dalej, ale jednocześnie zauważa się, że owa technologia i to wszystko potrafi nam obniżać tą efektywność, wydajność. Hmm. Potrafi nam wręcz przeszkadzać w tym, co robimy, czym się zajmujemy. I okazuje się, że to może być nie, wcale takie niełatwe, żeby jakoś się w odłączyć. Hmm. Temat rzeka na swój sposób. W każdym razie, jako dobry punkt wyjścia, jako taki dobry, potencjalny motywator, można uznać, Owe odkrycie zilustrowane w tym cytacie, iż w istocie wielozadaniowość nie jest dobra. Jeżeli, wiesz, mogę z tego wyciągnąć taki wniosek, że jeżeli chcę, jeżeli zależy mi na tym, żeby coś zrobić jak najlepiej, jak najefektywniej, jak najwydajniej spędzić dany okres czasu, to postaram się o to, żeby być skoncentrowanym, pozostać skoncentrowanym na tej jednej rzeczy, którą się zajmuję. Zadbać innymi słowy o to, aby absolutnie nic innego mnie nie dekoncentrowało, nie miało na to szansy. Hmm. I samemu sobie też nie będę nakładał innych wiesz, tam wątków w umyśle. Nie będę skakał po zadaniach. Hmm. Trochę tego, trochę ten tego. Jeżeli zależy mi na wspomnianej efektywności. Ok. co dalej? Następny cytat. Już bardziej wracamy do tych takich rozwojowych, e, ogólniejszych. Powstrzymanie się od reakcji nie jest słabością, lecz siłą. Cytat Eckharta z Nowej Ziemi. Odkrywczy. Hm. Dlaczego ten cytat jest dla mnie ważny? Czy w jaki sposób pomaga. Ano, istnieje taki stereotyp, czy nawet nie tyle stereotyp, co możemy wręcz zauważyć w sobie nierzadko prawdopodobnie, iż um, wielokrotnie bardzo chcemy na coś zareagować. Reakcja jako taka, jakąkolwiek by nie była jawi się jak gdyby naszą naturą, naszym nawykiem. Innymi słowy, reagujemy nawykowo. I brak reakcji zdaje się czymś osobliwym. Hmm. Zwykle po prostu potrzebujemy na coś zareagować. Wiesz, tutaj taki mm, przykład poboczny, nie zupełnie ściśle ilustrujący ten cytat, ale poniekąd z nim związany, spotkałem się z takim syndromem, kiedy pyta się daną osobę o opinię na dany temat. I miałem niejednokrotnie wrażenie, że kiedy nie ma za bardzo już co powiedzieć właściwie o tym czymś, a jednak w takiej sytuacji zapyta się kogoś o zdanie, to ta osoba hmm, stanie w takiej niezręcznej sytuacji, że z jednej strony prawdopodobnie będzie świadoma tego, że nie ma za bardzo wiele już do powiedzenia czy do zrobienia, do spostrzeżenia w danym temacie. Z drugiej strony mamy do czynienia z osobami czasem, dla których jest ujmą w ich postrzeganiu, żeby nic nie powiedziały. Gdyż to... Będzie się im kojarzyło z, z czymś takim, że z one mają być może mniejszą inteligencję, mniejszą spostrzegawczość, nie mają nic do powiedzenia. Czyli dla tych osób y, może być nieważne, że temat faktycznie, obiektywnie może w danym momencie być wyczerpany, faktycznie nasycony i nie zostawiać za bardzo miejsca do nowych spostrzeżeń. Dla nich będzie ważne ich własne poczucie wartości, które będzie na tyle delikatne, iż będzie zbyt wrażliwe na taką sytuację, żeby one nic nie powiedziały. Chociaż nawet by rozsądnie tak było zrobić. To jednak to im się będzie za bardzo kojarzyło z tym, że one nie mają wiele do powiedzenia. Tak mało są, powiedzmy, elokwentne czy jakkolwiek. Więc takie osoby reagują kuriozalnie, wówczas mianowicie, chociaż, chociaż zrozumiale, tworzą opinie na siłę, tworzą feedback na siłę. Czyli na siłę starają się coś powiedzieć, usilnie wyprowadzić jakieś spostrzeżenia i mamy coś z niczego, sztukę dla sztuki. Hmm. to mi się na swój sposób właśnie kojarzy z tym nawykowym reagowaniem. Ktoś ci o coś pyta, na przykład o jakąś opinię, czy należysz do tych osób, które źle się czują z tym, żeby nic nie odpowiedziały. Hmm. Natomiast ten cytat oczywiście ma szerszy kontekst potencjalny. Powstrzymanie się od reakcji nie jest słabością nad siłą. Hmm. Rzuca nowe światło. Jakby poddaje wątpliwość, czy naprawdę potrzebujemy reagować na wszystko. Reagować zawsze. Ktoś powiedzmy napisze coś, coś kontrowersyjnego. Powie coś kontrowersyjnego. Czy, że aż by się chciało. Ale czy naprawdę musimy? Czy naprawdę jest to konieczne? Czy to coś wyniesie? Hmm. Myślę, że najistotniejszym jest dostrzeżenie, czy potrzebujemy reakcji własnej do tego, żeby czuć się lepiej. Żeby czuć odpowiednie poczucie własnej wartości. Czy potrzebujemy tejże reakcji? Czy też czujemy się wystarczająco dobrze ze sobą? Żeby nie mieszać tych rzeczy w ogóle ze sobą. I kiedy w istocie nie trzeba, nie ma konieczności, żeby nas zareagować, to możemy tego nie robić. Spokojnie stać nas na to, żeby od owej reakcji się powstrzymać. Właściwie to nie musimy się od niej powstrzymywać, gdyż może być to dla nas rozmyślnym wyborem, iż dana rzecz na przykład na reakcję ową nie zasługuje najwzwyczajniej w świecie. Także ten cytat jak gdyby jest, jest dobrą inspiracją, żeby pójść tym torem i być może udoskonalić własną mentalność, wprowadzając do niej ów nowy nawyk Reagowania tylko i wyłącznie tam, gdzie w istocie, mogłoby to coś wnieść do dotniego, coś wartościowego. A nie tylko po to, żeby mieć ostatnie słowo na przykład. Czy żeby poczuć się znowu w porządku, że, że udało mi się coś powiedzieć? A nie milczałem. Hmm. Okej. Okay. Co dalej? Teraz cytaty o pomaganiu innym. Myślę, że najlepszą rzeczą, jaką każdy może zrobić, jest mieć dobrą intencję. Zawsze wyrażaj swą chęć pomocy i nigdy nie odprawiaj z kwitkiem nikogo, kto do ciebie przychodzi. To jest cytat z Dolores Cannon. I następny. Często zadawaj sobie pytanie, co mogę dać? Jak mogę przysłużyć się tej osobie, tej sytuacji? Eckhart to Nowa Ziemia. Hmm. Wiesz, osobliwa rzecz. Ja należę do osób, które lubią się dzielić własną wiedzą, własnym doświadczeniem, zupełnie bezinteresownie. Nigdy nie postrzegałem tego w kategoriach przysługi, Osobliwym jest dla mnie, czy było, kiedy spotkałem się po raz pierwszy z taką postawą, iż można, można postrzegać to jako przysługę. Wręcz nawet do tego stopnia, że jako łaskę można domyślnie być zamkniętym na to dzielenie się własną wiedzą, własnym doświadczeniem i faktycznie odprawiać z kwitkiem inne osoby, wskazując im, żeby same przeprowadziły research, same poguglały, powiedzmy. Mogę mieć taką postawę hipotetycznie, że no mnie coś tam kosztowało lata pracy i tak dalej, zamiast po prostu imo, zamiast zadawać pytania, oczekiwać odpowiedzi, iść na skróty w ten sposób i ci spróbuj samodzielnie. A nie, że na gotowe. <śmiech> <śmiech> Wiesz, um, taka postawa jest dla mnie dosyć osobliwa, dlatego, że um, w tej postawie mamy do czynienia z osobami, które, wiesz, ja tak metaforycznie w przenośni postrzegam takie osoby, jak osoby stojące samotnie na świecie, z założonymi rękami, ciasno, ramionami złożonymi i, i wiesz, w ogóle się nie rozglądającymi specjalnie w po prostu wszystko, co, co zdobyły, zagarnęły dla siebie i, i trzymają kurczowo Będąc czerpiąc z tego poczucie wartości, że, że udało im się wygenerować takie doświadczenie, taką wiedzę, taki poziom profesjonalizmu, powiedzmy, ale jednocześnie trzymają to całkowicie, całkowicie dla siebie, co najwyżej gdzieś tam hermetycznie, ba, w bardzo kontrolowany sposób cokolwiek udostępnią, ale jeżeli już nawet to Prawdopodobnie będą faktycznie postrzegać to jako przysługę. Jako gest tak zwany. Hmm. Natomiast z drugiej strony wiesz, no ale taka osoba taka osoba żyje, przeżyje swoje życie i odejdzie z tego planu w końcu ziemskiego i, i tyle. I niewiele wniesie ta jej wiedza i doświadczenie, to co ta osoba zdobyła w istocie niewiele wniesie. W tą całą przestrzeń kolektywnie, że tak powiem. Natomiast z drugiej strony, i wiesz, dlatego jest to dla mnie osobliwe dosyć. Poza tym to nie jest jedyny powód, dla którego to jest dla mnie osobliwe. Jeszcze innym jest to, iż trudno mi sobie wyobrazić, jak można się nie cieszyć dzieleniem się takimi rzeczami. Jak można się nie cieszyć perspektywą, że możesz komuś pomóc, że możesz komuś ułatwić życie, że możesz um, wnieść coś wartościowego, dodatniego w czyjąś rzeczywistość. Bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić, jak można nie chcieć skorzystać z takiej okazji, kiedy się natarza. Hmm. I wiesz, chociaż ja, jak wspomniałem Lubię, należę do osób, które lubią się dzielić własną wiedzą, własnym doświadczeniem, i nigdy nie widziałem w tym niczego, żadnego gestu, ża żadnej łaski i żadnej przysługi. To jednak te cytaty podoba mi się, iż przypominają mi o tym, gdyż być może dzięki nim jeszcze częściej. Będę, będę zorientowany spoglądając wokół siebie na wypatrywanie okazji wręcz wypatrywanie możliwości gdzie mogę coś wnieść gdzie mogę faktycznie w jakiś sposób przysłużyć się czy to jakiejś konkretnej osobie, czy tak jak Eckhart napisał, sytuacji światu, przysłużyć się do tego planu, coś tutaj wnieść z taką postawą, przeżywając życie na ziemi. Myślę, że można nie tylko kwitnąć samemu, ale można wokół siebie doprowadzić do istnienia takiego kwitnącego ogrodu. Całego kwitnącego ogrodu. Poprzez prostą chęć, prostą wolę, tego, żeby cieszyć się, cieszenia się, współdzieleniem. W takiej postawie nie postrzega się tego w taki sposób, że, że ktoś pójdzie na łatwiznę, na gotowy i tak dalej. Zupełnie, zupełnie inny sposób patrzenia. Fascynujące, jak różne punkty widzenia na jeden ten sam temat mogą istnieć. Hmm. Następny cytat. Ceną zaś rzeczy jest ilość tego, co nazwałbym życiem, które należy za nią wymienić. Natychmiast albo w ostatecznym rozrachunku. Henry David Thoreau, Walden. Ceną zaś rzeczy jest ilość tego, co nazwałbym życiem. <laughs> Ach, to jego błyskotliwość, które należy za nią wymienić. Natychmiast albo w ostatecznym rozrachunku. Bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się błyskotliwość tego cytatu. Dla mnie wysoką wytyczną jest bardzo staranne ważenie tego, w co inwestuje siebie. Własny czas, własną energię, własny wysiłek. Hmm. I ten cytat przypomina mi bardzo skutecznie, bardzo lubię za to, iż on mi bardzo skutecznie przypomina, czy pomaga odpowiednio ważyć, odpowiednio szacować perspektywę, czy warto w coś zainwestować siebie. Obojętnie o jakim temacie mówimy. Jest to bardzo życiowy i bardzo uniwersalny jednocześnie cytat, wskazujący na to, iż faktycznie możemy, możemy na to tak spojrzeć i faktycznie właściwie tak jest, że w cokolwiek inwestujemy, czymkolwiek się zajmujemy, to właściwie to jest zawsze jakaś inwestycja. Zawsze coś wkładamy. Swój czas, swoją pracę, swój wysiłek, swoją energię, może swoje zdrowie. Hmm. Szereg rzeczy. I czyli innymi słowy można by to uogólnić do tego, że wkładamy to w własne życie, tak jakby coś za coś. I Pytanie teraz, czy to coś, czym chcemy się zajmować, czy zajmujemy wręcz już się, czy to coś jest tego warte? Czy jest warte tego, żebyśmy dedykowali dla tego czegoś kawałek naszego życia, którego nikt nam nie zwróci? Nie cofniemy sobie taśmy, przynajmniej z poziomu ziemskiego, Hmm. żeby zrobić coś inaczej. Prawdopodobnie przez jakiś czas taka refleksyjność nie przychodzi na myśl i po prostu zajmujemy się różnymi rzeczami, jak leci, nie zastanawiając się specjalnie nad tym, bo i po co, spontaniczność. Może, nie musi, aczkolwiek, ale może, przyjść taki czas, w którym zaczniesz znacznie bardziej cenić w co inwestujesz twoje zasoby, siebie i nie trzeba, wiesz dożyć emerytalnego wieku żeby obrać taką postawę taką perspektywę oczywiście można sobie poczekać ale pomyśl, no, jeżeli co się by stało, jeżeli obralibyśmy taką perspektywę dzisiaj? Na przykład na długo przed emeryturą. To wówczas zyskujemy możliwość bardzo wyważonego inwestowania w cokolwiek. Czyli nasze życie wówczas ma szansę w ogóle przekształcić się w bardzo przemyślaną, jedną wielką inwestycję. O ileż bardziej efektywnym może się stać wówczas. O ileż bardziej rozmyślnym, przemyślanym. Mówi się o długoterminowym myśleniu. To jest coś w tym stylu, tylko o tyle łatwiejsze, że nie musimy mieć w umyśle Jakiegoś wielkiego biznesplanu na życie. Wystarczy, że obierzemy sobie taką wytyczną, że zanim w cokolwiek wejdziemy, mówiąc idiomatycznie, zanim w cokolwiek zainwestujemy siebie, to bardzo uważnie i starannie przemyślimy, czy to jest tego warte, czy to jest warte innymi słowy, by za to oddać kawałek, kawał, Naszego własnego życia. Oddać, a może oddawać. Czy to jest tego naprawdę warte? Może nie od razu będziemy mieli kompetencje, by to oceniać. By, by zyskać, wiesz, takie poczucie, że w wystarczającym stopniu jesteśmy w ogóle w stanie stwierdzić, czy coś jest tego warte, czy nie. Ale w którymś momencie będziemy w stanie. Być może już są w naszym życiu jakieś tematy, względem których wydaje się to dostępne stwierdzić, czy coś jest warte, czy nie. Pomocnym może być przeprowadzenie takiego eksperymentu myślowego, nierzadko przywołuję, ów, polegającego na tym, iż wyobrażasz sobie, że zostało ci na przykład, został ci tylko miesiąc życia na tym planie. Powiedzmy miesiąc albo pół roku, albo rok. No dobra, rok, niech będzie rok. Wiesz, wyobrażasz sobie, że został tobie tylko rok tego życia. I pojawia się teraz pytanie, co zrobisz w tym roku? Co zrobisz z tym czasem, jaki tobie pozostał na tym planie? Hmm. Taki eksperyment myślowy może bardzo pomóc w wiarygodnym zdecydowaniu, w wiarygodnym podejściu, w wiarygodnym inwestowaniu w siebie. I świetnie jest taką właśnie perspektywę rozszerzyć sobie na całe życie bez potrzeby posiadania takiego przymusu w tym słowie, że, że faktycznie został nam rok czy coś. Nie wiedząc, ile nam zostało, w istocie właściwie nie wiemy. Więc dobrze byłoby się liczyć z tym, że równie dobrze to mogą być dekady, lata, lata, lata, a równie dobrze może być to kilka dni. Niby wszyscy o tym wiemy, ale w praktyce chyba mało kto sobie bierze to do serca. Natomiast to znowu zależy od nas, jaką postawę obierzemy względem życia. Jeżeli obralibyśmy postawę inwestowania bardzo wyważonego i przemyślanego, myślę, że domyślasz się, jak wiele można zyskać przez taką prostą rzecz. Hmm. Ceną zajrzaczy jest ilość tego, co nazwałbym życiem, które należy za nią wymienić. Wymienić. Natychmiast albo w ostatecznym rozrachunku. Nieco podobny cytat. Czy twoja kariera zapewnia ci wystarczająco pieniędzy, czasu oraz elastyczności, by zajmować się rzeczami ważniejszymi od pracy? Alicia Adamczyk. Czy twoja kariera zapewnia ci wystarczająco pieniędzy, czasu oraz elastyczności, by zajmować się rzeczami ważniejszymi od pracy? Jest bardzo interesujący cytat, który błyskotliwie zwraca twoją uwagę na to, iż może być coś ważniejszego od tego, czym zajmujesz się zawodowo. <śmiech> jakież, jakież błyskotliwe. Spostrzeżenie podyktowane prawdopodobnie tym, iż rzadko mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zawodowo człowiek zajmuje się tym, co kocha kiedy jego praca jest jednocześnie jego pasją i właściwie nie postrzega jej jak pracę. Nie ma potrzeby, wiesz, nie wyczekuje do końca dnia pracy, czy do weekendu, czy do urlopu, czy do wspomnianej emerytury, tylko zajmuje się tym w każdej wolnej chwili i dla niego to absolutnie nie jest obowiązek, nie jest to przykry obowiązek, już nie mówiąc o tym. Jest to coś, co kocha robić, jest to coś, w czym się spełnia. Jest to coś, właściwie względem czego nierobienie tego jest bardzo dyskomfortowe I, i sprawia, że można wejść w dosyć zły nastrój, źle się czuć. I prawdopodobnie właśnie na tym bazuje ten cytat, że rzadko jednakowość mamy do czynienia z taką sytuacją, że nasza praca to jednocześnie jest coś takiego, to nasza miłość. Więc ten cytat, dlatego zwraca uwagę, że jest wysokie prawdopodobieństwo na to, że istnieje coś ważniejszego od naszej pracy. I teraz pytanie, czy dążymy choćby do tego, żeby również i tym się zajmować, albo wręcz nade wszystko, przede wszystkim, albo przynajmniej tak bardzo, jak to tylko możliwe. Czy dążymy, czy czy w ogóle zastanawialiśmy się nad tym, czy chcemy zajmować się czymś bardziej wartościowym, czymś ważniejszym? Hmm. A jeżeli chcemy, to czy nasza praca nam na to pozwala? Czy zapewnia nam przestrzeń w ogóle do tego wystarczającą? Pewnie to nie będzie duża przestrzeń, dlatego że Praca taka konwencjonalna, zwykła, zabiera całkiem sporo z naszego życia. Natomiast natomiast można jednakowoż postarać się jakoś to zoptymalizować, jakoś to udoskonalić. I mamy to właśnie coś takiego kariera, model kariery zapewniającej wystarczająco pieniędzy, czasu oraz elastyczności. Hmm. Czyli nie chodzi tylko o czas ale i również inne zasoby o, o taką sytuację, w której będziemy posiadali możliwości dzięki naszej aktualnej pracy czy pracy, którą wybierzemy w końcu kierując się takimi wytycznymi będziemy posiadali takie zasoby które zapewnią nam wystarczającą przestrzeń, wystarczające możliwości do tego, żebyśmy się zajmowali. Zajmowali naprawdę tym, tym, czym naprawdę warto. Tym, czym byśmy się zajmowali, gdyby nie trzeba było zajmować się niczym innym. Hmm. Ciekawy cytat. Zwraca uwagę na interesującą, myślę, wartościową rzecz. I następne. Wypoczynek to nie jest bezczynność. Wypoczynek to praca nad regeneracją sił. Jest to cytat Daniela Jocelyn. Why be tired? W wolnym tłumaczeniu, dlaczego się męczyć, po co się męczyć. Hmm. Wypoczynek to nie jest bezczynność. Wypoczynek to praca nad, to praca nad regeneracją sił. Tak, ten cytat jest jak gdyby takim żartobliwie mówiąc pstryczkiem w nos dla osób, które uważają, iż co za dużo wypoczynku, to niezdrowo, że to jest leniuchowanie, że to jest obijanie się. Dla osób bardziej poważnie mówiąc postrzegających wypoczynek jako synonim bezczynności. Nic nie robisz? To jest to bezproduktywne, bezwartościowe. Hmm... No dobra, niby potrzebujesz odpocząć, ale to nie zmienia faktu, że odpoczywając nie robisz specjalnie nic produktywnego. Więc znowu, byle nie za długo. <śmiech> I mamy ten podział na czas produktywny, w domyśle wartościowy, i czas bezproduktywny, taki pasywny, no dobra, może niezbędny, ale to jest taki przykry obowiązek. Traktowanie wypoczynku jako przykrego obowiązku. Nie mogę non-stop pracować. Muszę odpocząć. Dobra, okej. Okay. Ale no, jestem świadomy, pozostaję świadomy, że to jest czas bezczynności, jaki muszę <śmiech> sobie zafundować, żeby nie paść po prostu. Żeby móc pracować, czy tworzyć cokolwiek, być produktywnym kolejnego dnia. Można tak postrzegać wypoczynek, natomiast istnieje znowu alternatywne spojrzenie na ten temat, w którym nie ma takiego piętnowania wypoczynku, jest wręcz coś odwrotnego. Wartościowanie, gdzie wypoczynek jest postrzegany jako praca nad regeneracją sił. I nie uważałbym tego za przesadę tak to określić. Wiesz, chociażby, chociażby dlatego, iż zastanówmy się nad efektywnym wypoczynkiem. To mi się niezmiernie kojarzy z tym takim mitem aktywnego wypoczynku. Zupełnie coś, w co absolutnie nie wierzę, ale zupełnie. W sensie aktywny wypoczynek, tam nie powinno być w ogóle słowa wypoczynek. To jest, to jest tak, taki, wiesz, taka wymówka Właśnie dla osób, dla których zbyt ciężkim do przełknięcia jest to, że podczas wypoczywania prawdziwego wypoczynku nic się nie robi. One muszą mieć wrażenie, że coś sensownego robią. Więc redefiniują wypoczynek jako zajmowanie się czymkolwiek innym, co nie jest pracą ich oficjalną. Więc na przykład zainwestują swoją energię, w wysiłek, czas, po prostu w coś innego. Zmienią po prostu przedmiot swojego wysiłku, swojej inwestycji. I nazwą to wypoczynkiem, żeby mieć to z głowy. <grybujesz> Natomiast wiesz, ja bym przytoczył inny zwrot. Efektywny wypoczynek. I proszę, osiągnijmy to. Zastanówmy się. Efektywny wypoczynek. Jak łatwo jest dostępny, co to znaczy efektywny wypoczynek? Efektywny wypoczynek dla mnie to jest taki, po którym czuję się wypoczęty, po którym czuję się prawdziwie odświeżony, który jest w praktyce regeneracją sił w istocie. Czuję się odświeżony i zregenerowany tak fizycznie, jak i mentalnie, intelektualnie nastrojowo, taki jakby reset, czuję się zresetowany. Może, żeby nie powiedzieć nowonarodzony, ale coś po drodze, sensownie. Efektywny wypoczynek, tak jak się ładuje smartfona i efektywnie osiągnie te 100% z powrotem baterii. To jest dla mnie ten efektywny wypoczynek. I teraz pytanie, jak, w jakim stopniu nasz dotychczasowy wypoczynek jest efektywny. Jak się czujemy u początku nowego dnia? Czy czujemy się w istocie odświeżeni, naenergetyzowani, pełni wigoru, witalności, chęci, zapału? Gdybyśmy efektywnie wypoczęli, to jest sensowne prawdopodobieństwo, że tak moglibyśmy i powinniśmy się czuć. Pytanie, czy tak jest w istocie. A więc widzisz, rozpościera się taka nowa wizja, w której wypoczynek również może być wyzwaniem. I to już zbliża do zrozumienia tego pod, pozornie kontrowersyjnego określenia, że wypoczynek to praca nad regeneracją sił. Dlaczego praca? Tylko, że trzeba się porządnie zastanowić i postarać, żeby zorganizować sobie, wymyślić jak wypoczywać, żeby to naprawdę było efektywne. Żeby to naprawdę było skuteczne. I żadnego aktywnego wypoczynku. <śmiech> Chyba, że aktywność, chociaż wiesz, pomyślałem przez chwilę o aktywności niewymagającej wysiłku fizycznego. No ale nawet, żebym czytał książkę, no to jest wypoczynek intelektualny znaczy aktywność intelektualna, wypoczynek fizyczny, ale aktywny jestem nadal intelektualny, więc, więc nadal mi się tam, wiesz, mózg przygrzewa. <śmiech> Żebym powiedział żartobliwie totalne. Wiesz, co mam na myśli? Coś, że, żeby faktycznie odświeżyć się i zregenerować. Nie mogę angażować siebie na wysokich obrotach w cokolwiek. Potrzebuję czegoś, co mi da praktycznie ten efekt tej regeneracji. Czym to by mogło być? Czy faktycznie jesteśmy, czy naprawdę jesteśmy skazani na takie bezczynne leżenie, paść i patrzeć się w sufit? Myślę, że są pewne potencjalne dobre odpowiedzi. Posłuchać relaksacyjnej muzyki, nawet bym jako wysiłek intelektualny tego nie postrzegał. Medytacja, tai chi, Myślę, że do Tai nawet uważności nie trzeba mieć jakoś specjalnie dużej, zwłaszcza jeżeli już opanujesz te ruchy. To jest mało wysiłkowa praktyka. Myślę, o ile w ogóle można tam mówić o wysiłku, zalecana nawet dla osób z jakimiś tam dyskomfortami czy chorobami kręgosłupa. Tak słyszałem. No i wiesz, i masz tego typu aktywności, które generalnie nie nie generują wysiłku. Ale jednocześnie coś robisz. Nie leżysz depresyjnie i pasywnie, nie żeby leżenie było złe, ale możesz czuć się dyskomfortowo z leżeniem. Jeżeli czujesz się dyskomfortowo z leżeniem, to takie aktywności mogą być dla ciebie rozwiązaniem. Możesz powiedzieć, no ale słuchając muzyki nadal leża. A co jeżeli się w nią wsłuchasz? to wówczas można o tym zapomnieć. Właściwie można się nie koncentrować. wiesz Ma miejsce to, na czym się koncentrujesz. Możesz odkryć coś zaskakującego, jeżeli zaczniesz wsłuchiwać się w muzykę. Na przykład przeprowadzając taki prosty eksperyment, który, z którym po raz pierwszy zetknąłem się w podstawówce. Nauczycielka bardzo interesującą, prawdopodobnie nauczycielka, bardzo interesującą rzecz zasugerowała, puszczając nam różne utwory muzyki klasycznej zlaciła nam, byśmy wczuli się w siebie, w to, co przychodzi. różne Jakie wyobrażenia, jakie wizje, żebyśmy po prostu wyobrażali sobie to, do czego nas inspiruje ta muzyka. Jakie obrazy się nam kojarzą z tą, muzyką może. Coś takiego. Wczuć się w siebie i Spróbować stwierdzić, do czego ta muzyka prowadzi w nas samych, co w nas powołuje. Włączyć sobie wyobraźnię, słuchając muzyki i stwierdzić, sprawdzić, co się pojawia. I może się okazać coś zaskakującego, że różne bardzo utwory mogą powoływać w nas bardzo różne rzeczy. Samo w sobie bardzo interesujące. I też nie określiłbym tego jako jakiś wysiłek intelektualny, dlatego że tutaj nie wymyślamy, tutaj się po prostu wczuwamy. Nie potrzebujemy mentalnie opracowywać koncepcji, wizji i tak dalej, czegoś wymyślać, czegokolwiek. Nie o to chodzi. Chodzi o wczuwanie się w siebie. Wczuć się w muzykę i wczuć się w to, co się pojawia przed oczami naszej wyobraźni podczas jej słuchania. Ok. Także to by były Wszystkie cytaty na dziś. Tak myślę. Hmm. A następny odcinek tego specjalnego cyklu dedykowanego złotym myślą, rozpocznę od cytatu, tak, żeby była płynna kontynuacja dotykającego medytacji. <śmiech> Czyli jednej z tej aktywności, z tych aktywności, których spokojnie można użyć do efektywnego wypoczynku. A teraz już tradycyjnie. Chciałbym przeczytać kolejny wiersz, który wybrałem. Trochę tak zwariowaństwowo, że tak powiem, nie czytałem go całego przed nagraniem. Zostawiłem go sobie, trochę dla zabawy, trochę, trochę dla nowego doświadczenia. Przypomnieć sobie ów wiersz z przeszłości. Kiedy tam lata temu pisałem wiersze. Lubię je dzisiaj. Hmm. Odkurzać, <głos》>, że tak powiem. Także dziś kolejny, dłuższy znowu, pod tytułem Oceaniczny Koszmar z 1 lutego 2004 roku. Usnął gdzieś na dnie oceanu, kołysany cichymi strumieniami podwodnych prądów. Refleksy światła, zatopione obok, migają sennie, płynnie i powoli. Leży, śpi, usną. Bez względu na wszystko, jakaś siła delikatnie masuje jego ciało. Otacza jestestwo przytulnymi myśli. Być może wiedząc, co jemu się przyśni podczas zaplanowanej od dawna podróży, od narodzin, potąd, gdy będzie już duży, Usnął. Siła delikatna unosi jego ciało z prądem, wokół ukwiały i moc wszelkich stworzeń, i bytów niewidocznych otwartymi oczy, lecz zdziwionych, Płynący i śpiący człowiek w oceanie podąża, popływa. Dokąd? Niebotyczna siła, nadgorliwa unosi to ciało coraz szybciej, śmielej, w przód, w nieznane, w dziką stronę. Dokąd? Po co? Odpłynął. I tyle go zostało, ile zagłębienia w piasku. Tu kiedyś zasadzą krzyż z koralowców. Tu byłem, tu byłem prawdziwie, kiedy śniłem, kiedy tylko śniłem. Świadkowie odchodzą, pochylając głowy, chowając spojrzenia, wstydząc się już, nie żaląc. Na żal nie ma czasu. Siła beznamiętna zabrała człowieka hen stąd, daleko, daleko stąd za siódmą podwodną rzeką przez całe życie, by unosić go przez całe życie z prądem. A śniło mi się, że otwarte oczy miałem i wnet całe to piękne życie pokochałem. Czy ty je naprawdę kiedykolwiek miałeś? Pomyśl. Świadkowie odeszli Lecz pozostały po nich refleksji ich treści. Przesuń punkt widzenia na ciało bezwładne, unoszone pod wodą, otoczone światłem, galaretowatą świetlistością, zamrożoną wodną. Teraz płynie już szybko. Pruje podwodne przestworza. Zobacz to. Pomyśl. Żadna skała podwodna, żadna kałamarnica. Wszyscy się boją niewidzialnego rumaka. Życiowego ducha, niczym czarny lód Najpierw puka Unosi to ciało człowiecze z impetem Dokąd? Dokąd? Po co? Co zrobi z człowiekiem? Nie mówiąc o tym czasie Zmarnowanym czasie, gdy na nic się nie oglądając Przebył kawał drogi I stanął kiedyś u progu, u kresu Spoliczkowany To się stało i siła odeszła. Porzuciła człowiecza na pastwie finału. Zamroczony przestał być. Zaskoczone, dziecię. dorosłe dawno temu ciałem. Rozgląda się wokół. Gdzie jestem? Pyta. Gdzie byłem? On wątpi powoli, że żył lub łudzi się iluzją życia. Gdzie owe całe piękno refleksów ferią barw się mieniących? Świadkowie podobno wiedzą, co stało się z życiem. Porzucone na skalę człowieczą, o świcie swego zmierzchu, Przebłyśnie, przetrze oczęta, stąpi na nieluminacja Niczym Matka Święta i Ojciec troskliwą opoką otoczy dziecię. Uwolni ze snów ten jeden raz, krótki raz, Spojrzeć mu przyjdzie na dzieło przeszłe, Na wędrówkę bierną, z prądem, na wyścig bez nagród, i bez podsumowań, na czas, który przeminął, który gdzieś się schował, na zawsze. Pragniesz powiesić świadków na krzyżach? Czy może ukorzyć się przed prawdą, jaka każdego z nas czeka? Tyle czasu zatopionego, tyle zamków podwodnych, księżniczek, tyle światełek w życiowej materii, a tyś w szarej szacie, niczym mnich. Podążał, ślepo przywiązany do powozu, który wiózł również kamienie. Tam, u finału bramy, wszystkie rozrzucono. Pokruszyły się, opadły w przepaść z impetem i z krzykiem. Tyś pokierszowany, twój bagaż życiowy, ile dyplomów, pieniędzy, ile szkół, uznania. Jakiż ważny z ciebie człowiek. Wykształcony dziecię z prowincji Do wielkiego miasta Zrobiłeś co trzeba Myślałeś, że żyjesz Każdy z nas tak myśli Póki prawdziwe życie Nagle się nie przyśni Lecz nie będzie to sen Nie gardzić Nie gardzić Nie zasmucać Jeden ze świadków wiedział Wiedział, że nie warto Jedno zaskoczenie minie Niczym zbadać czasną, potem będzie lepiej. Może po to żyć trzeba, by nauczyć się, że powszedniego chleba nie będzie ci brakować tam, daleko. Lecz gdy wypełnisz nim swój plecak po brzegi, wyrzucając balast, balast, bądź przeklęty. Albowiem twoje życie skończy się nim się zaczęło. To ciało Ubyło. Na skalę porzucone, wyprysnęło w górę, na powietrzu rozsypując się w proch. Siła roztoczyła błogi spokój, błogi ład. Nie od dzisiaj wielką prawdę. Duch nad wielką wodą, zdezorientowany, stał, zawisł. Cóż żyć? Cóż żyć? Tyle. Długo. Cóż było? Niczym na pustyni. Odejdź. Łzy takich jak ty stworzyły ocean pod tobą. Teraz czas już odejść. Poznałeś. Wiesz. Odejdź. Lecz zajrzyj od czasu do czasu do ziemskich szałasów. Szeptając we śnie śpiącym, by rano znów dążyli niczym lunatycy. Szepnij, że czas płynie. Szepnij, by szukali siebie, nie życia. Życie bowiem minie, a oni rwać nadal będą. Szepnij im to, kłując ich w uszy, by przebudzili się nocą z pewnego koszmaru. Życie jest nieuchwytne, lecz ślepców targanych za powozem niewidzialnej siły codzienności wielu. Dama mego serca mawia, że to tylko chwila. Iż może nie warto, lecz może... Właśnie o to chodzi, by pętów niewidzialnych móc się oswobodzić, by przejrzeć na oczy. Może chodzi o to, by latać, móc latać, nie chodzić piechotą. Lecz najważniejszym, myślę, jest brak zaskoczenia, ich kresu u bram, bym nie spojrzał za siebie i nie żałował, że coś mi umknęło, bym mógł poznać siebie, nowego, wiecznego, od zawsze, bym mógł to zrozumieć, bym nie musiał, skruszony przed samym sobą, gardzić tysiącami chwil przeżytych, niezakwitłych, nigdy, przespanych, strzeż się koszmaru, człowiecze dziecko.